Cześć, jak się macie? Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi, że nie jesteście przeziębieni. Teraz jest lato, przynajmniej tutaj w Polsce, więc nie chorujemy tak często jak na jesieni albo na wiosnę. Chociaż w lato też niektórych boli gardło. Wiele osób właśnie latem w czasie upałów choruje na anginę. Angina to choroba bakteryjna Bakterie atakują nasze gardło w czasie upałów Gdy jest gorąco Bakterie bardzo szybko się rozmnażają Pamiętam, że kiedyś, kiedy byłem dzieckiem Miałem chyba 10 lat I zachorowałem latem na anginę Bardzo bolało mnie gardło I jedyne co było fajne to to, że lekarz zalecił mi jedzenie lodów Bardzo mnie to wtedy ucieszyło Zatem dziś porozmawiamy trochę o zdrowiu Porozmawiamy o tym, dlaczego chorujemy Kochani, ale zapomniałem przywitać wszystkich nowych słuchaczy Pozwólcie, że najpierw się przedstawię Na imię mam Piotr i mieszkam w Warszawie, w Polsce I to chyba wszystko o mnie Mało? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do posłuchania podcastu numer 300. Tam znajdziecie więcej informacji o mnie. Ten podcast nosi tytuł 25 ciekawostek o Piotrze. Teraz tylko powiem, że zapraszam wszystkich do posłuchania podcastu po polsku. To właśnie zawsze tu robimy. Ja opowiadam, a wy słuchacie. Staram się przygotowywać dla Was ciekawe podcasty Ciekawe nie tylko dla Was, ale również ciekawe dla mnie O wiele fajniej jest robić coś, co jest interesujące od czegoś nudnego, prawda? I z nauką jest tak samo Nie lubimy uczyć się rzeczy nudnych Co tu dużo mówić Nikt nie lubi się nudzić Kochani, chciałbym podziękować Wam za wszystkie komentarze, które od Was dostaję. Niedawno dostałem komentarz od Dave'a, który sprawił mi wielką, niesamowitą przyjemność. Dave ukończył kurs 100 Daily Polish Stories i napisał komentarz po angielsku. Możecie go przeczytać, ale ja chciałem Wam przetłumaczyć to na język polski. Pozwólcie, że przeczytam teraz ten komentarz. To może trochę chwalenie się, ale przepraszam. Dave sprawił mi wielką przyjemność. Od 13 lat z przerwami uczę się polskiego. Jednak w zeszłym roku zdecydowałem, że naprawdę muszę się bardziej postarać. I mogę szczerze powiedzieć, że rozpoczęcie nie tylko tego kursu, ale także Sumienne korzystanie z klubu VIP Oraz innych zasobów W ciągu ostatniego roku Było dla mnie ważnym punktem zwrotnym Dwa tygodnie Byli ze mną moi teściowie I naprawdę zauważyli Ogromną różnicę I tu mały uśmieszek Wciąż Jestem dopiero w połowie kursu I nadal czuję, że jestem relatywnie początkujący Ale moja pewność siebie rośnie z dnia na dzień Po ukończeniu kursu będę mógł nawet wysłać nagranie Ponieważ jestem również wielkim fanem Twoich podcastów Zapraszam, czekam na nagranie oczywiście Nauczyłem nawet moich teściów kilku rzeczy z historii Polski. <laughs> Niesamowite, to bardzo mnie cieszy. I dalej, zgadzam się również całkowicie, Susan, to, że twój kurs jest w 100% w języku polskim jest ogromną korzyścią. Mówiący od dziecka po angielsku jesteśmy znani z tego, że generalnie jesteśmy leniwi i nie uczymy się języków obcych. Jednak wydałem dużo pieniędzy i próbowałem wielu różnych kursów przez lata Ale zawsze traciłem zainteresowanie i nie robiłem postępów aż do teraz Piotr, nie jestem Ci w stanie podziękować wystarczająco Wciąż będę wielkim fanem wszystkiego co robisz Aby pomóc innym w nauce Twojego wspaniałego języka i dalej Dave napisał już po polsku. Dziękuję bardzo Piotr. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że mogę rozmawiać z rodziną w Polsce. Jestem pewien, że kiedy skończę 100 DPS, spróbuję 365 DPL, czyli Daily Polish Listening. Nie mogę Ci wystarczająco podziękować. Dave, dziękuję bardzo to było dla mnie bardzo miłe To jest miód na moje serce Naprawdę, jeśli słyszę, że ktoś spędził wiele lat i nie robił postępów Myślę sobie wtedy, ten facet ma naprawdę motywację, żeby się nauczyć Takim ludziom chce pomagać jeśli mogę pomóc, jeśli moje materiały są przydatne w tej sytuacji, to jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. Wielkie dzięki, Dave. Kochani, ale to jeszcze nie wszystko, nie wszystkie wiadomości od was. Wiecie, że ja uczę się oprócz angielskiego, również hiszpańskiego i dziś bardzo fajnie się składa, bo dostałem nagrania od dwóch osób, które mają duży wiązek z Hiszpanią. Pierwsze nagranie dostałem od Fernando z Madrytu. Jestem ciekawy, jak ocenicie nagranie od Fernando. Posłuchajmy. Dzień dobry Piotr. Mam na imię Fernando. Przypuszczam, że dzięki imieniu już wiesz skąd jestem. Jestem Hiszpanem, mam 44 lat, a obecnie mieszkam w Madrycie. Jestem oficerem marynarki wojennej. Tutaj mieszkam, ponieważ już nie pływam, więc pracuję w biurze Ministerstwa Obrony. Bardzo ekscytujące. Byłem w Polsce po pierwszy raz na końcu 2015 roku, a bardzo mi się podobało. Postanowiłem się uczyć polskiego, ale na początku nie robiłem tego poważnie. Uczyłem się wiele słów, ale nie trafiłem budować zdań. A oczywiście niczego nie rozumiałem. W maju lub czerwcu 2017 roku postanowiłem, że naprawdę chciałem mówić po polsku i zacząłem się uczyć codziennie. Znalazłem twoją stronę w internecie, a od tej pory często słucham twoich nagrań. Każdego nagrania słucham wiele razy, a coraz lepiej rozumiem. Używam również podręcz, po, podrężników od czasu do czasu, ponieważ uważam, że uczenie gramatyki jest ważne, a ja lubię gramatykę, przynajmniej pomaga mi. Kiedy pamiętam, gdy uczyłem się francuskiego, myślę, że to była gra w porównaniu. Ja e, także czytam czasami. W zeszłym roku kupiłem Biblię dla dzieci, we Wrocławiu znam historię mniej więcej, więc jest łatwo to rozumieć, ale nie za łatwo. W Polsce zrobiłem dwie kursy języka polskiego, w Krakowa trzy tygodnie, a we Wrocławiu dwa tygodnie. Czasami rozmawiam przez WhatsApp z przyjaciółką, która mieszka w Gdyni. Ona biegle mówi po hiszpańsku, więc zmieniamy między hiszpańskim a polskim. Niedawno poznałem wspaniałą polską dziewczynę, która mieszka w Hiszpanii, w prowincji Herony. Herona to prowincja, która znajduje się na północ-wschód Hiszpanii. Mam nadzieję, że będę ją poznać więcej. Uważam, że Polska jest mój drugi kraj, a jest w moim sercu. Hiszpania i Polska mają dużo wspólnych rzeczy. Dzięki za nagrania i teksty Piotr. Niech żyje Polska i Hiszpania. Do usłyszenia. Pa! Dziękuję bardzo. Świetnie. Doskonała wymowa. Wiem, że jesteś z Hiszpanii, ale gdybym nie wiedział, to nie jestem pewny, czy zgadłbym. Myślę, że nie. Myślę, że masz bardzo dobry akcent. Świetna robota. Fernando mówi, że również korzysta z podręczników i uczy się gramatyki. Wiadomo, ja nie polecam wam gramatyki, ale nie mówię, że trzeba od niej uciekać jak najdalej. Chodzi o to, żeby gramatyka nie była najważniejsza. To znaczy, żeby nauka gramatyki nie zajmowała wam najwięcej czasu. Jeśli ktoś lubi gramatykę i jest na tak doskonałym poziomie jak Fernando, to myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Oczywiście, jeśli ktoś lubi to robić. Rozumiemy się? Jeśli jesteś początkującym, to nie polecam zbyt dużo zajmować się gramatyką. Moim zdaniem lepiej jest ten czas wykorzystać na słuchanie i czytanie. Natomiast potem, kiedy możesz już porozumiewać się, dużo rozumiesz w Wtedy trochę gramatyki na pewno nie jest złym pomysłem Szczególnie jeśli lubisz to robić To jest ciekawy zbieg okoliczności Nie tak dawno Michael przysłał mi artykuł Napisany przez profesora Oskara Słona To jest profesor z Uniwersytetu w Pittsburghu Który jest autorem książek do nauki Języka polskiego. Możecie znaleźć te książki w internecie. Są dostępne za darmo. W tych książkach znajdziecie głównie gramatykę. I profesor Słon napisał artykuł, w którym, między innymi, podaje przykład Anne Apple, Applebaum, amerykańskiej korespondentki dziennikarki nagrodzonej nagrodą Pulitzer'a. I profesor pisze o tym, że Anne Anne Applebaum nigdy nie będzie mówiła perfekcyjnie po polsku, ponieważ uczyła się polskiego metodą naturalną. Nie studiowała gramatyki. Pozostawiam to bez komentarza. Nie mogę polemizować z autorytetem profesora. Jeśli chcecie posłuchać, jak mówi Anne Applebaum po polsku, to wpiszcie jej nazwisko. Na YouTube i bez problemu znajdziecie filmiki, wywiady z nią, rozmowy z dziennikarzami. Powiem tylko tyle. Nie wiem, czy perfekcja w mówieniu jest aż tak ważna. Moim zdaniem najważniejsza jest komunikacja. Chciałbym mówić w innych językach, tak jak Anne Applebaum mówi po polsku. To mi w zupełności wystarczy. Jeśli interesuje Was publikacja profesora Słona, to możecie ją znaleźć wpisując tytuł "Sarah Palin był duży błąd do wyszukiwarki. Jeśli to wpiszecie, to znajdziecie tę publikację. Wielkie dzięki dla Fernanda za wspaniałe nagranie. To jeszcze nie wszystkie nagrania na dziś. Na koniec zapraszam Was do posłuchania nagrania od Marka, który też ma związek z Hiszpanią. To na koniec, bo teraz chcę opowiedzieć Wam o czymś, co przykuło moją uwagę. To jest fajne powiedzenie: przykuć uwagę, warto zapamiętać. Przykuć coś, to znaczy przybić, przyczepić. Kowal przykuwa podkowy do nóg konia. Jasne, koń nie, noś, nie nosi butów, tak jak ludzie, prawda? Konie mają podkowy. Przykuć to znaczy przyczepić coś bardzo, bardzo mocno Dlatego mówimy, że coś przykuło moją uwagę Czyli coś nas bardzo zainteresowało po prostu Mnie zainteresowały filmy, w których dr Lipton opowiada o różnych aspektach zdrowotnych O tym jak działa nasze ciało Ogólnie o tym dlaczego chorujemy I jak być zdrowym Wszystkich interesuje, myślę, jak być zdrowym. Tak się składa, że od dawna mm, zainteresowałem się, interesowała mnie sprawa, dlaczego czasami chorujemy. Dlaczego mm, jesteśmy zdrowi i nagle chorujemy. Dlatego bardzo zaciekawił mnie ten temat. Rozumiem, że czasami atakuje nas jakaś bakteria. Albo wirus i po prostu chorujemy. Nasz organizm się broni w jakiś sposób, lepiej lub gorzej. Musimy brać lekarstwa, żeby pokonać bakterie, zabić bakterie. Bierzemy antybiotyki. To wszystko mniej więcej rozumiem. Ale zawsze zastanawiałem się, dlaczego możemy zachorować. Gdy na przykład zmarzniemy. Dlaczego zimno może spowodować, że zachorujemy? Mama zawsze do mnie mówiła Ubierz się ciepło, bo się przeziębisz Mamy często mówią do swoich dzieci Ubierz się ciepło, bo się przeziębisz, prawda? To mnie zawsze zastanawiało Co to znaczy przeziębić się? Dlaczego chorujemy, gdy zmarzniemy? Co jest przyczyną przeziębienia? Czy to jest wirus, czy to jest bakteria? Skąd wirus wie, że było nam zimno i w tym momencie nas atakuje, to zawsze wydawało mi się dosyć dziwne. Nigdy nie rozumiałem, co to znaczy przeziębić się, co to jest przeziębienie. W Wikipedii można znaleźć taką definicję przeziębienia. Jest to wirusowa choroba zakaźna górnych dróg oddechowych. Górne drogi oddechowe to jest nasze gardło, nos Tą drogą oddychamy Dlatego tak to się nazywa Jakie są objawy to wszyscy wiemy Mamy katar i kaszel Czasami tylko katar albo tylko kaszel Przeziębienie trwa około tygodnia Chociaż czasami może trwać dłużej Zatem przyczyną przeziębienia są wirusy Wiadomo to rozumiemy, ale dlaczego wirusy atakują nas, gdy jest nam zimno? Przeziębić się to dozło, dosłownie po polsku znaczy, że jest nam zimno. Przechłodziliśmy się yy, za bardzo. Przechłodziliśmy za bardzo nasz organizm. Przeziębiliśmy nasz organizm. Dalej w Wikipedii przeczytałem takie zdanie. Rola wychłodzenia ciała jako czynnika zwiększającego ryzyko przeziębienia jest kontrowersyjna. I dalej podana jest literatura medyczna. Zatem, jak widać, zimno nie jest potwierdzoną przyczyną przeziębienia. Nie dlatego atakują nas wirusy. Przydaj mniej, zdania są podzielone. Okay? Mm, ponieważ jest napisane, że jest to e Kontrowersyjne. Wirusy nie atakują nas, dlatego że było nam zimno. Do tej pory myślałem, że nie bardzo to wszystko rozumiem i przestałem się tym przejmować. Zresztą zawsze myślę o tym więcej wtedy, gdy jestem przeziębiony. A teraz na szczęście tak nie jest. Czuję się dobrze, ale przez przypadek. Natknąłem się na wideo, w którym dr Bruce Lipton opowiadał O tym, dlaczego ludzie chorują Doktor powiedział, że jedną z najważniejszych przyczyn jest stres Przeprowadził takie badanie Na płytkę Petriego położył kilka komórek Bardziej naukowo można powiedzieć, że doktor umieścił kilka komórek na płytce Petriego I rozdzielił te komórki na dwie części, na dwie grupy Obok jednej grupy komórek położył dodatkowo pożywkę, czyli coś do jedzenia, obiad dla tych komórek, a obok drugiej grupy komórek położył truciznę, toksyny. Doktor chciał zobaczyć, jak zachowają się komórki po pewnym czasie. I co się okazało? Po pewnym czasie okazało się, że komórki, obok których była położona pożywka, jedzenie, przysunęły się bliżej, bliżej do pożywki. Natomiast komórki, obok których były toksyny, odsunęły się od toksyn. Zatem jeśli komórki odbierają pozytywne sygnały, sygnały kojarzone ze wzrostem, wtedy reagują, przysuwają się w tym kierunku i otwierają się. Natomiast jeśli komórki wyczuwają toksydy, wtedy jest odwrotnie. Wtedy uciekają od tego miejsca, odsuwają się i są zamknięte. To wydaje mi się dosyć logiczne, ale to doświadczenie pokazuje, że komórki są w dwóch stanach. Albo są otwarte po to, żeby absorbować pożywienie, albo są zamknięte, żeby nie pozwolić na przedostowanie się toksyn. Wiadomo, komórka nie może być jednocześnie otwarta i zamknięta. To tak jak drzwi, albo są otwarte, albo zamknięte. Wniosek z tego jest taki, że komórki mogą być tylko w dwóch stanach. Mogą być w stanie wzrostu albo w stanie obrony. Komórki, kiedy... Zajmują się obroną przed toksynami Wtedy nie mogą się rozwijać Są zajęte obroną Albo wzrost, albo obrona Tak działają komórki Jednak są również sygnały Które są powiedzmy neutralne To tak jak muzyka w sklepie Coś tam gra, ale nie zwracamy na to uwagi Zauważymy jeśli wyłączą muzykę, prawda? Ale to też nie jest jakaś muzyka, która powoduje, że chce nam się tańczyć albo śpiewać. Coś neutralnego. Tak samo dzieje się z nami. Przecież nasze ciało się, składa się z komórek. Nasz mózg odbiera sygnały z otoczenia i jeśli uważa, że coś nam zagraża, wtedy wysyła sygnał do komórek, informując je, że otoczenie jest niebezpieczne. Ten system nazywa się Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis. Po polsku to będzie oś, przedwzgórze, przysadka nadnercza. Dosyć naukowa nazwa. Hypothalamus, czyli po polsku przedwzgórze, to jest część mózgu, która interpretuje nasze postrzeganie. Jeśli ta część mózgu odbiera stres, wtedy informuje całe ciało, że coś złego zaczyna się dziać. Mózg, a właściwie przed przedwzgórze wysyła wtedy sygnał do przysadki mózgowej i stąd wysyłane są sygnały do 50 trylionów komórek naszego ciała. To oczywiście wszystko dzieje się przy, pomo przy pomocy impulsów chemicznych. Nasze ciało to jedno wielkie laboratorium chemiczne Natomiast jeśli nasz mózg wyczuje niebezpieczeństwo Wtedy wysyła sygnał do nadnerczy Nadnercza to jest gruczoł, który wytwarza adrenalinę Ten gruczoł decyduje, czy będziemy walczyć, czy będziemy uciekać Jeśli... Spotykamy jakieś niebezpieczeństwo, wtedy mamy dwa wyjścia. Albo możemy walczyć, albo uciekać. Gdy spotka nas niebezpieczeństwo, wtedy do naszego ciała wydziela się hormon stresu, kortyzol. Hormon stresu powoduje, że krew z nas, w naszym ciele zaczyna płynąć w kierunku naszych nóg i rąk. To właśnie dlatego, gdy się denerwujemy, wtedy trzęsą nam się ręce i nogi. Na pewno mieliście czasami takie uczucie, na przykład przed ważnym egzaminem albo gdy pokłóciliście się z kimś. Gdy się zdenerwujemy, gdy mamy sytuację stresową, wtedy krew tłoczona jest do rąk i nóg. Właśnie po to, po to żeby uciekać albo się bronić. Świetnie, więc wszyscy czujemy, że w stanie zagrożenia krew płynie do nóg i do rąk. Ale jak myślicie, gdzie wcześniej była ta krew? Z jakich organów ta krew wypływa? W jakich organach normalnie znajduje się najwięcej krwi? Normalnie, gdy jesteśmy w stanie... Gdy nie jesteśmy w stanie zagrożenia, krew znajduje się w naszych trzewiach, czyli w naszych wnętrznościach. Inaczej mówiąc, w naszych narządach wewnętrznych, w naszej jamie brzusznej, czyli mówiąc potocznie w naszym brzuchu, w naszych flakach, tam gdzie odbywa się trawienie. Jaka jest funkcja naszych trzewi? Nasze trzewia to jest nasz drugi mózg. Właśnie tak, trzewia odpowiadają za rozwój, zdrowie, utrzymanie dobrej kondycji całego ciała. Tam znajduje się nasz układ trawienia, nasz drugi mózg. W takim razie wszystko staje się powoli jasne i logiczne. Jeśli krew w stanie stresu, w stanie zagrożenia odpływa z naszych trzewi, odpływa z układu trawienia do nóg i rąk, to nie możemy się rozwijać, nie możemy utrzymać się w dobrym stanie, prawda? Jeśli jesteśmy w stanie alarmu, wtedy wyłączamy nasze funkcje rozwoju. Każda komórka przechodzi ze stanu rozwoju, otwarcia w stan zabezpieczenia, w stan zamknięcia. Tak dzieje się w całym naszym organizmie. Całe nasze ciało Przechodzi w stan zabezpieczenia Stan rozwoju, odżywiania komórek jest zakończony Komórki przechodzą w stan zamknięcia Bo zbliża się zagrożenie Pamiętacie, nasze ciało nie może być jednocześnie W tym samym czasie, w obu stanach Komórki albo są otwarte, rozwijają się albo są zabezpieczone, są zamknięte. Gdy mówię o wzroście, to nie myślę tu o wzroście od dziecka do człowieka dorosłego, nie. Tu chodzi o coś mm, trochę innego. Każdy człowiek rozwija się codziennie, nawet jeśli ma więcej niż 100 lat. To dlatego, że nasze komórki umierają każdego dnia i każdego dnia muszą powstawać nowe. A... Inne muszą się rozwijać. W naszych jelitach są komórki, które wymieniają się na nowe co trzy dni. Co trzy dni mamy kompletnie nowe komórki w naszych jelitach. W naszych jelitach odbywa się trawienie pokarmów, czyli tego, co jemy. Właśnie dlatego chemioterapia jest tak bardzo toksyczna. Chemioterapia zabija komórki, które się dzielą. Zabija komórki rakowe, ale również zabija komórki, które są nam potrzebne. To dlatego ludzie, którzy mają raka są leczeni chemioterapią, mają problemy z trawieniem i dlatego też tracą włosy. Ich skóra również źle się rozwija. Zatem jeśli mamy w naszym życiu dużo problemów, dużo stresu, dużo trudnych sytuacji Wtedy do naszego organizmu wydziela się dużo hormonów, które powodują pompowanie krwi do nóg i rąk Te hormony mówią walcz albo uciekaj Dlatego jeśli jesteśmy przez dłuższy czas w sytuacji stresowej wtedy zaczynamy chorować Prosta sprawa Nasze komórki nie mogą się wymieniać, nie mogą się odżywiać. Stare umierają i nie powstają nowe. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o stres. Jeśli uwolniony jest hormon stresu, wtedy naczynia krwionośne w naszych trzewiach są ściśnięte po to właśnie, żeby wypompować stamtąd krew. Zadaniem hormonu stresu jest zebranie energii z całego ciała po to, żeby żebyśmy mogli uciekać albo walczyć dlatego hormon stresu zamyka wszystkie funkcje które nie są potrzebne do ucieczki albo walki jednym z najważniejszych systemów naszego organizmu jest system odpornościowy Bardziej naukowo ten system nazywa się system immunologiczny. System odpornościowy broni nas przed różnymi chorobami. Ten system musi rozpoznać i zlikwidować te czynniki, które są zagrożeniem dla nas. Pomyślcie tak. Powiedzmy, że mamy infekcję bakteryjną. Jakaś bakteria zaatakowała nasz organizm. Niestety mamy jeszcze gorszego pecha, bo w tym samym czasie jakiś drapieżnik, może lew, może wilk wyczuł, że jesteśmy osłabieni i zaczął nas gonić. Pytanie jest takie, ile energii powinniśmy poświęcić na zwalczanie bakterii, a ile na ucieczkę albo walkę z wilkiem? Jak myślicie? Oczywiście w tym momencie wyłączamy system odpornościowy i całą energię kierujemy w nogi i ręce. Musimy uciekać albo walczyć, inaczej zginiemy w ciągu następnych kilku minut. Zatem w momencie zagrożenia system odpornościowy nie daje żadnej energii. Jest wyłączony. Najważniejsze w tej chwili jest uciec albo pozbyć się zagrożenia. Rozumiecie to, prawda? Hormon stresu wyłącza system obronny, system immunologiczny Wszystko zaczyna być doskonale zrozumiałe i według mnie to ma sens Jeśli dodamy do tego, że każdy z nas w tej chwili jest zaatakowany przez najróżniejsze bakterie, wirusy, grzyby itd. Mikroorganizmy, wszystko to siedzi już w naszym organizmie jeśli pobierzemy sobie próbkę krwi, to znajdziemy tam bakterie, wirusy, a może nawet pasożyty. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że nie czujemy się chorzy? Nie jesteśmy chorzy, skoro jesteśmy zainfekowani przez bakterie i wirusy. Wszystko to dzięki naszemu systemowi odpornościowemu. Jeśli nasz system immunologiczny działa dobrze, to wszystkie bakterie, wirusy i inne drobnoustroje są zabijane. To dzieje się cały czas w naszym organizmie. Jednak w momencie, gdy wyłączymy system immunologiczny, wtedy te wszystkie złe organizmy zaczynają się mnożyć, zaczynają się rozwijać. Zatem to nie jest tak, że my łapiemy jakąś chorobę, że przeziębiamy się. Prawda jest taka, że choroba cały czas jest wewnątrz nas. W medycynie te organizmy, które są w nas, nazywane są drobnoustrojami oportunistycznymi, bo te organizmy, czekają na dobrą okazję, czekają, aż system immunologiczny będzie wyłączony. Dlatego, gdy jesteśmy zestresowani, nasz system immunologiczny jest wyłączony, wtedy zaczynamy chorować, bo te organizmy tylko na to czekają. Tak dzieje się z przeziębieniem. Jeśli jesteśmy zmęczeni, poddani stresowi i zmarzniemy, nasz system odpornościowy jest wyłączony, wtedy dochodzi do rozwoju drobnoustrojów w naszym ciele i zaczynamy chorować. Dajemy możliwość do rozwoju tym różnym złym yy, organizmom, które już są w naszym ciele. Oczywiście można zarazić się od innych osób, jeśli ktoś kichnie na nas, to przekaże nam bakterie, które mogą nas zaatakować Ale mówimy tu o innym przypadku Mówię teraz o tym, że czasami jest tak, że nie wiemy skąd wzięła się choroba A ona po prostu była już wewnątrz, wewnątrz nas Tylko teraz, gdy nasz system immunologiczny jest wyłączony Teraz pojawiła się okazja do rozwoju choroby Doskonale A właściwie nie doskonale Czujemy się chorzy, mamy katar, kaszel I co wtedy robimy? To jest proste, idziemy do lekarza A lekarz daje nam lekarstwa, które Zabijają drobnoustroje i bakterie To jest bardzo pomocne, jeśli choroba rozwija się szybko Musimy to zrobić, żeby zabić Drobnoustroje chorobotwórcze jednak to, że zachorowaliśmy, spowodował stres, który wyłączył nasz system immunologiczny. Jeśli chcemy być zdrowi, to musimy zabić drobnoustroje. Musimy się ich pozbyć, ale też, powiedzmy, pozbyć się stresu. Kochani, zatem mamy dwa problemy ze stresem. Po pierwsze, stres powoduje, że komórki nie rozwijają się nie ma wymiany komórek na nowe. Po drugie, stres wyłącza nasz system immunologiczny. Niestety, niestety to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, jest jeszcze jedna zła wiadomość. Jak myślicie, kiedy jesteśmy w stanie uciekaj albo walcz, co jest dla nas ważniejsze? Nasze świadome, logiczne myślenie? Czy nasza szybka reakcja, nasz refleks Oczywiście ważniejszy jest refleks Ważna jest szybka, podświadoma reakcja Kiedy walczymy z kimś, to wygrywa ten, który szybciej reaguje Pamiętacie, hormon stresu powoduje Ściśnięcie naczyń krwionośnych w naszych trzewiach Krew odpływa do naszych kończyn Kończyny to są nasze ręce i nogi ale hormon stresu wędruje również do naszego mózgu. Naczynia krwionośne w płacie czołowym mózgu są również ściśnięte, a płat czołowy odpowiada za naszą świadomość. Krew jest przepompowana, przetransportowana do tylnej części mózgu właśnie po to, żeby nasz refleks był szybszy. To oczywiście oznacza, że gdy jesteśmy zestresowani, to jesteśmy mniej inteligentni. Na pewno byliście już w takiej sytuacji. Na przykład podczas egzaminu. Czasami jesteśmy tak zestresowani, że nie możemy odpowiedzieć na zadanie, na zadane pytanie. A po egzaminie, gdy emocje opadną, gdy stres opadnie, wtedy nie ma problemu, wtedy... Znamy odpowiedź na to pytanie Tak się dzieje właśnie dlatego, że hormon stresu dał rozkaz do przepompowania krwi w naszym mózgu Wyobraźcie sobie to wszystko na dużą skalę Kiedy jakieś społeczeństwo jest zestresowane, co się dzieje Na przykład w Europie są zamachy terrorystyczne Ludzie boją się tego, są zestresowani Media często podgrzewają atmosferę Podgrzewają atmosferę, czyli cały czas dają więcej stresujących informacji Ludzie czytają wiadomości, oglądają telewizję i denerwują się W rezultacie ludzie częściej chorują Podobno w Stanach Zjednoczonych po zamachu 11 września w 2001 roku, po tym zamachu, firmy farmaceutyczne zarobiły o 20% więcej niż zarabiały wcześniej. Amerykanie zaczęli częściej chorować. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Jak widzicie, stres ma ogromny wpływ na nasz organizm. Stres wpływa na nas w różny sposób, ale zawsze bardzo negatywnie. Jeśli jesteśmy zestresowani, boimy się, wtedy chorujemy. Zatem powinniśmy być dokładnie w przeciwnym stanie, żeby czuć się dobrze. Samo pozbycie się stresu to nie wszystko. Nie możemy być w stanie neutralnym. O wiele lepiej jest, jeśli będziemy w stanie rozwoju. Żeby rozwijać się, potrzebujemy radości, miłości, szczęścia. Dopiero wtedy jesteśmy Zdrowi, wtedy czujemy się doskonale, czujemy się młodzi, czujemy się silni. To chyba nie jest zbyt odkrywcze. Jak to się mówi po polsku, nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że potrzebujemy miłości, szczęścia, radości. Znacie to powiedzenie: Odkryć Amerykę? Jeśli ktoś powie coś oczywistego coś o czym wszyscy wiedzą to wtedy mówimy, że nie odkrył Ameryki. Na przykład, no nie wiem, ktoś może powiedzieć, wiecie co, Robert De Niro to świetny aktor. Wtedy możecie powiedzieć, Ameryki nie odkryłeś. Oczywiście, że tak, wszyscy o tym bardzo dobrze wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą, że ludzie szczęśliwi, radośni chorują o wiele rzadziej niż ludzie zestresowani. Większość stresu, jaki mamy w naszym życiu, nie wymaga natychmiastowej reakcji. Nie gonią nas wilki każdego dnia. Jednak wiele osób jest zestresowanych, ponieważ boją się bez przerwy. Boją się czegoś, boją się, że nie zdobędą czegoś, że stracą pracę, że nie będą mieli pieniędzy, jedzenia, przyjaciół. To nie znaczy, że nie mają tego wszystkiego w tej chwili. Większość z nas ma to, mamy pracę, przyjaciół, ale boimy się, boimy się, że to stracimy. Co będzie, jeśli? Co będzie, jeśli stracimy pracę? Co będzie, jeśli to? A co, jeśli tamto się stanie? Stąd właśnie stres. Do tego jeszcze te wiadomości, ciągle wiadomości o wojnie, wypadkach, śmierci. To wszystko powoduje stres. Większość ludzi boi się przyszłości Dlatego, że nie wie jaka będzie A jeśli czegoś nie wiemy, nie znamy To boimy się tego Kolejny raz nie odkryję Ameryki Jeśli powiem wam, że lepiej, lepiej myśleć pozytywnie Niż koncentrować się na problemach Pamiętacie swoją pierwszą miłość? Jak się czuliście? Czy wtedy... Mieliście jakieś problemy? Jak myśleliście o przyszłości? Nie było problemu Każdy problem był do pokonania, prawda? Tak człowiek zakochany Nie widzi problemów Coś w tym jest Myślę, że To by było prawie wszystko na dziś Oczywiście obiecałem nagranie od Barka I mam zamiar dotrzymać obietnicy Posłuchajmy co powiedział Marek. Cześć, Piotrze. Mam na imię Mark. Jestem Anglikiem. Urodziłem się w małym mieście, niedaleko Cambridge. Ale teraz mieszkam w Sewilli w Hiszpanii. Od prawie 20 lat. Od roku 1999. Jestem nauczycielem od ponad 30 lat. W Anglii uczyłem hiszpańskiego, i francuskiego w szkołach średnich, a w Hiszpanii uczę angielskiego i tłumaczę w szkołach językowych, w firmach i na uczelniach. Pracują również jako tłumacz. Uczył się języka polskiego od lipca 2015 i zacząłem, ponieważ w maju tamtego roku przyjechałem do Polski po raz pierwszy do Warszawy na mecz piłki nożnej. To był finał Ligi Europejskiej pomiędzy Sewilą i Dnipro z Ukrainy. Jestem kibicem Sywili. Byłem bardzo szczęśliwy, bo wygraliśmy. Jednak być może najważniejsze tamtego dnia było to, kiedy tuż przed wejściem na stadion wyszedłem do sklepu, żeby kupić polskie słodycze moim kolegom ze Sywili. Ale nie mogłem komunikować się ze sprzedawczynią, i wstydziłem się. Więc, przed wejściem ze sklepu, postanowiłem nauczyć się języka polskiego naprawdę poprawnie. Rzeczywiście wróciłem do sklepu we wrześniu 2016 i opowiedziałam tę historię po polsku. Sprzedawczyni, która ma na imię Margarita, była na wakacjach w górach, dlatego rozmawiałam, ze sprzedawcą, który ma na imię Gabriel. Ponadto interesują się polską historią, na przykład polskie siły powietrzne w Wielkiej Brytanii, w II wojnie światowej, lek Wałęsa i Solidarność w Dagańsku i Popijan Paweł II i polskimi pisarzami, takimi jak Józef Konrad i Ryszard Kapuściński. Również przez całe życie miałem przyjaciół z polskimi kozieniami. I wreszcie, o, oczywiście, język polski brzmi bardzo pięknie. Przede wszystkim zrobiłem kurs z nagraniami Michela Tomasa. Teraz uczę się z podręcznikami, czytam historię dla początkujących i prawie codziennie słucham rawie to FM. Nie rozumiem wszystkiego, ale rozumiem coraz lepiej. Jednak najważniejsze dla mnie jest słuchanie podcastów ze strony internetowej www.realpolish.pl Tematy zawsze są bardzo ciekawe i głos Piotra jest naprawdę relaksujący i uspokajający. Mój ulubiony podcast jest numer 274, bo wywiad tym jest dla mnie inspiracją. Również przez 6 miesięcy brałem lekcje konwersacji przez Skype'a z bardzo dobrą i sympatyczną nauczycielką Polką, która ma na imię Kinga. Ale musieliśmy zatrzymać ich, ponieważ nasze harmonogramy były różne. Ostatnio w domu Kultury Sywili są lekcje na poziomie średnio zaawansowanym. Naucielka Emilia to bardzo interesująca osoba, która nie tylko uczy hiszpańskiego we hiszpańskiej szkole średniej, ale również tańczy w ręko, takie jak miejscowa. Niestety czasami nie mogę chodzić, bo jestem zbyt zajęty. Przyjeżdżam do Polski na wakacjach tak często jak to możliwe. I już byłem we Polsce dziewięć razy. Byłem w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Katowicach, w Gdańsku, w Łodzi, w Bajamstoku, w Dziesiowie, w Poznaniu i w Sanoku. W Polsce prawie zawsze zatrzymują się w pokojach przez Airbnb, ponieważ są tamcie niż pokoje hotelowe i również można poznać tam ciekawych ludzi. Na przykład w Krakowie zwykle Zatrzymują się w tym samym pokoju w Zabłoczu. Zabłocie to część podgórza, dzielnica, która podoba mi się bardzo. I gospodarz e, Paweł i ja bardzo dobrze dogadujemy się. Paweł jest dziennikarzem i fotografem, który urodził w Krakowie i pracuje dla siebie. Uwielbia rozmawiać o historii Polski, a zwłaszcza Krakowa. A ja, oczywiście, uwielbiam uczyć się o tych tematach. Kiedy nie rozumiem czegoś po polsku, mówią proszę mi to powtórzyć wolniej lub innymi słowami. Jeśli nie rozumiem wszystkiego, nic nie szkodzi. Rzeczywiście, słuchanie jest dla mnie najtrudniejsze, ponieważ Polacy mówią po polsku bardzo szybko. W każdym razie, to zależy od chwili. Chyba robię dużo błędów, ale w tym momencie najważniejsze dla mnie jest zawsze rozmawiać po polsku z Polakami. To mi jest trochę trudno, ale bardzo chcę mówić lepiej po polsku. Więc to jest warte wysyłków. Dobrze, Piotrze, dziękuję bardzo za wszystko. I tak jak zawsze mówisz na końcu podcastów, to wszystko na dziś, moi kochani. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, papa. Dzięki, wielkie dzięki Mark. Mark mieszka w Sewii. Po polsku wszyscy wymawiają nazwę tego miasta Sevilla, nie tak jak mówi się po hiszpańsku Sevilla. Tak samo jest z Tortillą. Wszyscy mówią Tortilla, a nie Tortilla. To tak przy okazji. 20 lat w Sewilli, w Andaluzji. To musi być bardzo ciekawe. Jestem ciekawy, czy miałeś problemy z akcentem w tym regionie. Jak sobie z tym dałeś radę? Okej, okay, ale nie mówimy o języku hiszpańskim. Teraz tylko o języku polskim. I... Muszę powiedzieć, że świetnie mówisz po polsku Cztery lata nauki to nie jest tak dużo Doskonała robota yy, Bardzo piękny akcent, bardzo mi się podoba Jak mówisz po polsku Jak sami słyszeliście, Mark używał różnych kursów Ale większość tego, co robił to słuchanie Słucha radia, słucha podcastów Rozmawia też przez Skype Mówi, że dużo czasu spędza słuchając i robi to codziennie Sami słyszycie To daje wspaniałe rezultaty Mark mówi, że najważniejsze dla niego To rozmowy z Polakami Że wie, że robi błędy Ale nie martwi się tym Chce mówić lepiej Wiadomo, nigdy nie jest tak dobrze Żeby nie mogło być lepiej I to jest warte wysiłku Zgadzam się w 100% z Tobą Mark Bardzo mi się podoba Twoje podejście Wielkie, wielkie dzięki za nagranie Znowu muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem Jak dobrze mówicie po polsku mm, Świetny akcent, słownictwo, płynne mówienie Myślę, że to może być inspirujące Nie tylko dla Was, ale również i dla mnie Ja też, tak jak Wy, uczę się języków Mam te same problemy, mm, te same frustracje Ale tak jak Wy, staram się pokonać te przeszkody I prawdę mówiąc, sprawia mi to dużo radości jak to czasami mówimy Jara mnie to Mam nadzieję, że i was jara Nauka języka polskiego Nie bez przyczyny używam tego wyrażenia Ostatnio opowiadałem Więcej o tym wyrażeniu W jednym z filmików w klubie VIP Zachęcam, spróbujcie klubu VIP Zawsze można Przerwać, nie ma problemu Można spróbować tylko przez jeden miesiąc Ale wiele osób Zostaje na znacznie dłużej Klub VIP ma duże powodzenie, jeśli nie próbowaliście to radzę spróbować Czeka tam na was dużo, dużo materiałów Moi drodzy, dziękuję wam za wszystko Jesteście wspaniali, że pomagacie, że słuchacie podcastów Że komentujecie, że przysyłacie nagrania Dostaję od was mnóstwo pozytywnej energii Bardzo, bardzo dziękuję Jak zwykle powtarzam, bez was to wszystko nie miałoby sensu Czekam na Wasze nagrania. Zawsze znajdziecie miejsce na Wasze nagrania. Wielkie dzięki za dziś. Życzę wszystkim zdrowia, jak najmniej stresu, więcej luzu. Nie ma po co się tak wszystkim martwić. Jak widzimy, to jest bardzo niezdrowe. Więcej miłości i wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.